Witam serdecznie w ziołowym podcaście Fiony. Dzisiaj jest niespodzianka. Mamy gościa, który nam się szybciutko teraz krótko przedstawi. No, witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Mariola, jestem mamą dwóch małych budowców. Od jakiegoś czasu zaczęłam interesować się ziołami, ziołolecznictwem i chciałabym z Wami dzisiaj podzielić się tym, czego zdążyłam się nauczyć od początku mojej wiłowej historii. O, super, właśnie. Dobrze, to powiedz mi, kiedy się zaczęło Twoje zainteresowanie ziołami? Czy to było tak, że to było całe Twoje życie, Twoja mama używała, tego stosowała i po prostu takie masz żoła wyssane z mlekiem matki i od razu wiedziałaś, co z czym i na co się robi, czy jednak... Było to inaczej? Musiałaś się sama tego nauczyć? Jak to u Ciebie było? Ja uczyłam się sama. Ta moja taka pasja zaczęła się około dwóch lat temu, kiedy stwierdziłam, że muszę coś zrobić ze swoim organizmem i zaczęłam szukać recepty na odtrucie się z różnych toksyn. Widziałam, że włosy mi zaczęły wypadać, skóra też już nie za bardzo wyglądała i... W ten sposób trafiłam na forum Łuskiewi, doktora Różyńskiego i jak już zaczęłam tam udzielać się na tym forum, tak wciągnęło mnie to już po uszy. No a powiedzmy, no ale dlaczego zioła? Bo przecież na odtrucie, czy tam włosy, skórę, no to jest mnóstwo specyfików. Wystarczy wejść do drogerii, to po prostu... No kolorowy zawrót głowy, prawda? Ale dlaczego akurat zioła, a nie apteka? Natura zawsze była mi jakoś tak bliska. Pamiętam, że od dziecka jeździłam na wieś, na wakacje. Interesowałam się przeważnie zazwyczaj bardziej zwierzętami niż, niż, niż roślinami. Potem moje, moje zainteresowanie poszło właśnie w kierunku studiowania biologii. Skończyłam biologię pierwszego stopnia jestem licencjatem biologii i jako taka botanika może nie za bardzo mnie interesowała natomiast wszystkie zajęcia terenowe jakoś bardzo bardzo fajnie odbierałam i interesowało mnie właśnie poznawanie roślin w terenie miałam nawet taki dość spory zielnik zrobiony właśnie z tych zajęć i jakoś tak nie wiem, też jestem taką osobą, która lubi sobie różne rzeczy zrobić sama, tak? Łatwiej jest przygotować sobie herbatkę ziołową i zastosować ją w ramach toniku, niż kupować różnego rodzaju półprodukty i mixować te toniki samemu, prawda? No, no to dla, mnie, też z tego dla mnie tonika. dla ciebie to jest łatwiej, ale yy, większość ludzi to jednak łatwiej to idzie do drogerii po tonik. No, ale wiadomo, że efekt nie ten sam, prawda? Bez porównania. A powiedz mi, czy Ty masz jakieś swoje ulubione zioła? Od dziecka mama poiła mnie na parę z lipy, najczęściej z sokiem malinowym. To było przy okazji wszystkich jesiennych takich zdarzeń typu grypa, przeziębienia. Bardzo mi ta lipa smakowała. Teraz, kiedy mam okazję wyjechać gdzieś na wieś właśnie w okresie kwitnienia lip, to bardzo chętnie sama zrywam sobie kwiaty. I tak jak mówię, no od dwóch lat się zaczęłam interesować lecznictwem, także w zeszłym roku już, kiedy tylko zaczęły różne badelki, listki pojawiać się na wiosnę, to już rozglądałam się za, za, za tymi roślinkami. Takim pierwszym moim rozpoznanym samodzielnie w terenie yy, ziołem był glistnik jaskółcze źle, dlatego może mam, mam dla niego, do niego taki sentyment szczególny. No, no I pierwszym... mocne, mocne Tak, tak. I takim pierwszym moim, moim ziołowym przetworem był właśnie intrakt glistnikowy. No proszę, a powiedz mi, a w jakim celu robiłaś intrakt z glistnika? Bo to na alkoholu, tak? Tak, tak. To było na, na wódce 40% etanol. W stosunku 1 do 5 zrobiony. Podgrzałam ten alkohol. No niestety nie, nie mam termometru, więc nie wiem do jakiej temperatury. Natomiast było to robione ze świeżego ziela glistnika, a było to na, na takie skórne problemy. Można taką trudną, gojącą się ranę, i po prostu chciałam w ten sposób go tam podleczyć. Tym. A poza tym, I jaki tego, efekt, powiedz mi? Działało. Działało początkowo, początkowo, działało, natomiast problem był w tym, że no jak to jest na wódce, na na na to, to szczypało. A, no, więc, tak. więc później y, szukałam czegoś dalej, zrobiłam olej żywokostowy. O, ja który, też robiłam. Który, który niestety był zrobiony ze świeżego y, korzenia i, i troszkę tam widzę, już taki mętny się zrobił, także on pewnie będzie musiał wylądować y, w publikacji To chyba nie świadczy o zepsuciu, prawda? No nie, nie śmierdzi, nic mu się nie dzieje, natomiast czytam na właśnie forum, że, że te substancje śluzowe w korzeniu żywokostu lekarskiego one mają dużo w sobie takiej wody, która, którą bardzo lubią, wszelkiego rodzaju grzyby i one potem, nawet jeżeli ten surowiec jest odkażony spirytusem, bo ja zlewałam spirytusem już zmielony korzeń, to one mimo wszystko jednak lubią sobie tam siedzieć dalej udaje im się przetrwać i potem te, te preparaty ze świeżego korzenia żywokostu jednak mają tendencję do psucia się. No dokładnie, dokładnie. Powiem Ci żywokost taka uwaga tam na przyszłość można dość długo wykopane korzenie sobie przechowywać w piwnicy podobnie jak z krzanym. Tak słyszałam, ja jeszcze tego nie praktykowałam bo też tak jak Ty zrobiłam sobie olej żywokostowy i też e, interakt e, żywogostowy, też tak samo, mm -hmm. ja Które z tych produktów wolisz? Olej, czy, czy, czy, czy e, No ja e, z, tych samych, z tych samych względów, co ty, to wolę jednak e, alkoholowe. Alkoholowe. To, no, przetwory, tak, no bo tutaj właśnie e, z tych obaw, co ty tam masz, to się może popsuć. E, to alkoholowe, jednak wiadomo, że alkohol rozpuszcza inne składniki, olej inne, no i tutaj jest także może olejowe to to robić tak bezpośrednio przez, no oczywiście musi być ten czas, który jest potrzebny do ekstrakcji prawda? Okay. Ale tak, tak, ten znaczy z tym żywokosem akurat, udało mi się posadzić żywokos, zostałam korzenek, który tam przetworzyłam no dość, dość kilka tego było i jeden miał takie listki, chociaż to było wykupowane na jesieni, kiedy już one zginęły i posadziłam go i sama się zdziwiłam na wiosnę, że on mi tam rusak, że już mam własny żywokost, liście. Ja mam ochotę na syrop żywokostowy Co by Na syrop żywokostowy? No ja czytałam yy, bodajże w opracowaniu yy, Ożarowskiego i Jaroniewskiego, yy, że z syropem żywokostowym trzeba, trzeba uważać Tak tak Jakiś tam chodzi w... coś o skład, po prostu coś w składzie tam było takiego, że trzeba uważać też na to, na dawkę no, jaką się no, spożywa. Na no trzeba uważać, no ale to wiesz, to tak jak ze wszystkim, prawda? No na pewno y, nie można sobie tam, że im więcej, tym lepiej stosować tej zasady, prawda? Im więcej w czasie, to ja też przestrzegam tej zasady zawsze, jeżeli jest 5 ml no to jest 5 ml Ja sobie mogę, nie wiem, no cebuli zjeść trochę więcej, prawda? gdzie czosku to też już podrażnić może śluzówkę tu, żeby, żeby sobie tak szybciej zdrowić i więcej czosku, prawda? No wiadomo, że tak. no, wokas ogólnie został wycofany e... No myślę, że nie jest też takim aż znowuż aż tak bardzo groźnym działem No nie że... jest że no. groźnie to są nieodpowiedzialni ludzie prawda? Tak, tak, tak Jeżeli tak. ktoś ma takie zapędy do samodestrukcji tego po prostu żadne e, ustawodawstwo, ani unijne mm. ani e, nie wiem, czy na mocy nawet Zara najwyższego nie pomoże, jeżeli ktoś nie ma rozumu, żeby no... Dużo gorsze specyfiki są w aptece, prawda? Tak sobie można kodyjne kupować w dużych dawkach, czy te przeciwbólowe chociażby, no ale to, to powiedzmy nie na ten temat. No jeżeli Kiedyś... chodzi o takie y, ziołowe trucizny, to pamiętam właśnie, jak na studiach nas y, przestrzegali przed glistnikiem właśnie, że jest niebezpieczny, że jest, y, że jest trujący, Natomiast później, jak, jak czytałam właśnie na forum w odpowiedzi osób, które stosują preparaty z glistnika bardzo były zadowolone. Oczywiście to, to jest właśnie to, co mówisz. Między trucizną a lekarstwem to jest różnica tylko w dawcy, prawda? Cokolwiek by to nie było. Jeżeli chodzi o ten intrakt z glistnika, to moja mama na początku stwierdziła, że no nie będzie robić sobie intraktu, bo dostała do mnie suszony glistnik i będzie piła herbatkę sobie, glisnika, jednak smak zaraz ją przekonał do tego, że jednak należy zrobić coś z alkoholem na bazie właśnie tego suszonego ziela i teraz sobie też zażywa ten, ten intrakt glisnikowy, który sobie sama zrobiła i mówię ostatnio, zaczęła jej robić się opryszczka na wardze i, i zanim jej zdążyła jeszcze wyjść, tylko tak już czuła, że tam się buduje coś, to po prostu nalała sobie tego intraktu do kieliszka i co chwilę, jak tam przechodziła obok, to maczała palec, zmarowała, że nie, nie wyszła jej opryszczka w ogóle. Także no. także, no jednak jakieś tam, prawda, widać, że działania te mają. Tak, oczywiście, no, wielokrotnie muszę się przekonać. No masz dzieciaczki, powiedz, jak yy, yy, wiadomo, yy, jak każde dzieci, w tych najmłodszych latach bardzo często przeziębiają się i chorują. Czy ty masz jakieś sprawdzone receptury, które podajesz własnym dzieciom no i widzisz na, na ich skórze, że to działa, sporządzone właśnie mm. samodzielnie? Mo, moje dzieci na szczęście aż tak często nie chorują. E, starsza córka ma teraz 2 roku, jest miłośniczką cebuli, którą motorycznie, na surowo mi podkrada i sobie zjada po prostu jak jabłko obgryza sobie tą cebulę, natomiast na wypadek takich właśnie przeziębień i tego, tego typu historii zrobiłam sobie syrop z babki lansetowej w zeszłym roku go robiłam. Nie pamiętam już gdzie znalazłam przepis, szukałam nawet teraz przed nagrywaniem tego przepisu, jednak to co ja robiłam to, to, to troszkę inaczej wyglądało. Mianowicie te zabrane liście babki umyłam, zmieniłam w maszynce do mięsa, zalałam to wszystko wodą, chwilę podgotowałam, rozpuściłam tam potem w tym cukier, dodałam trochę też z spirytusu i to wszystko się macerowało przez, przez dobę, potem jeszcze raz to podgrzałam, żeby było rzadsze i łatwiejsze do przecedzenia porozlewałam do butelek. I taki syropek moje dzieci nie miały okazji stosować, ponieważ od tamtej pory jeszcze nie zdarzyło się im chorować. Natomiast moja siostra, która będąc w ciąży nie chciała stosować takich aptecznych specyfików, antybiotyków i tego typu rzeczy, została oddalowana przeze mnie flaszką takiego syropku i bardzo sobie go chwaliła. O widzisz, no, no zachęciłaś mnie. Aha, też będę musiała, no bo babka z lancetowatej często jest zwykłej szeroko listy? Z babki lancetowatej robiłam. Akurat tak się składa, że, że, że na działce na wsi rośnie dość obficie. Tak samo jak zdarzyło się właśnie, że żywoko starośnię tam sobie sam. Nie musiałam go szukać, on znalazł mnie. Tak i babka mnie znalazła sama. Aha. Bo ja zauważyłam, że ym, jak byłam mała, tak mi się wydaje zresztą, że popularna y, ta szerokolisna by była wszędowielska, a teraz wszędzie jest lancetowata, a ta jej już jest problem trochę wyszukać, tak mnie się nie, nie wydaje. Ja wiem, ja pamiętam, że za dziecka nie wiem skąd ta wiedza u mnie była, czy ja to gdzieś podsłyszałam, czy to, czy to było po prostu, nie wiem, takie zwierzęco instynktowne działanie, jak oddałam sobie gdzieś kolano, to zawsze babkę y Tą zwyczajną babkę właśnie, tą ferokolistną przy, przykładałam sobie no na, właśnie, na takie i, obdarcia. I ja to samo. <śmiech> ja tak samo. I ta szerokolistna była. A teraz tak szukałam, a tu czy wszędzie była ta wąskolistna. No ja, może to też jest kwestia tego, że więcej roślin udaje się nam już świadomie rozpoznawać w terenie i po prostu nie zwracamy uwagi na, na, na takie, które, które już nam się opatrzyły od dziecka. A tak, to faktycznie, to jest prawda i tak w ogóle właśnie to jest, że teraz całkiem inaczej idę gdzieś na spacer, czy jadę rowerem yy, to inaczej patrzę dookoła na wszystko i teraz już się nawet nie zastanawiam, czy coś jest jadalne, czy niejadalne czy lecznicze w tym sensie, prawda? Tylko po prostu zastanawiam się, na co to jest? Tak. Jak to można zastosować, prawda? Tak, tak. Ciekawe na co to jest, nie? I jak się nazywa? No, tak, jakby się przydały QR-kody albo Tabliczki, nie? I od razu z opisem. No, a powiedz mi na przykład czy robisz coś z pokrzywy? Pokrzywy nie zbierałam własnoręcznie. Myślę, że to błąd, duży był. Bardziej zajmowałam się właśnie skubaniem tej babki lancetowatej i, i takim bieganiem z zielnikiem Dobry. czy też jakimś podręcznikiem w ręku i uczeniem się rozpoznawania tych ziół. Bardziej to było na zasadzie, że po prostu wypatrzyłam sobie gdzieś w, jakimś, w jakiejś encyklopedii, prawda, że potrzebuję coś na taką czy siaką dolegliwość. I potem, I potem szukałam, na przykład dziurawca tak szukałam, który niestety tam w okolicach, gdzie właśnie mamy działkę, nie, nie, nie rośnie. Albo może ja nie umiałam go wtedy jeszcze tak rozpoznać i nie rzucił mi się w oczy. Natomiast już kiedy pojechałam na wieś na wakacje, już taką no, głęboką wieś nazwijmy to. To nie idealne miejsce. No. Tak, to ten y, dziurawiec już, już tam rósł sobie dość obficie. Niestety, już to był taki czas przekwitania. On już nie był taki ładny, wysuszony takim słońcem i, i też już mu darowałam w tym roku. Natomiast w przyszłym roku już się wcześniej za niego zabiorę trochę jeżeli będzie mi damy pojechać no, na wakacje tam na wieś. No ja też znalazłam taki... był już no, w takim samym stadium jak ten twój, pojedyncze kwiatuszki i już te zawiązane były nasionka, ale udało mi się jeszcze znaleźć kilka i zrobiłam intrakt, taki fajny był w pełni kwitnienia intrakt taką małą buteleczkę, właśnie też taki ty, na gorącym alkoholu, tutaj yy, zależało mi na takim działaniu nie wiem słowa, no nie przeciwdepresyjnym, ale ogólnie takie poprawiający, bo dziurawiec to ma takie spektrum działania, że ho, ho, no wszystko, prawda? Tak, yy, tak, tak. I tutaj zrobiłam, a sobie zrobiłam, też to zostawiłam, yy, siostrze a sobie zrobiłam olej z dziurawca. I co mnie zaskoczyło, jak kroiłam ten dziurawiec, ja wiedziałam, że on będzie barwił na czerwono, no gdzieś, nie mam teraz tego słowa, co to, jaki to składnik to robi, olej, ale alkohol też był taki piękny, czerwony kolor, ale mało tego, ja to kroiłam na, na desce i od razu był czerwony kolor, to mnie zaskoczyło właśnie dziurawca, ale też muszę, muszę właśnie zdecydowanie więcej bo to jest też cały układ pokarmowy, prawda? Tak, tak, po, po budżetrawienie susza właśnie dziurawiec. Ja poluję, będę polować na dziurawiec, ale pod kątem zrobienia sobie winka no. dziurawcowego. O, właśnie proszę. Tak, o, na, poprawa humoru, lampeczkę, winka, można sobie z dziurawca od czasu do czasu wypić. Mhm. Właśnie, w tym teraz takim okresie, no może teraz już on mija, ale ten jesienno-listopadowy, no a przesilenie wiosanne też może być takie depresyjne, jak ktoś ma skłonności do, do takiego obniżenia samopoczucia No tak, faktycznie. No moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać jeszcze, powiedzmy, chciałabyś coś jeszcze dodać, co w tym roku na przykład e, odnalazłaś takiego, no co nie sądziłaś właśnie, że znajdziesz, albo co Cię tak zaskoczyło, zaciekawiło, W tym roku jeszcze nic nie znalazłam, bo mamy dopiero 6 Aaaa. stycznia, <grym> ale w, natomiast... Ale w styczniu, w styczniu, sorry, że Cię przerwę, zbiera się jemioły i korzenie pokrzywy, tak? E, tak, i igliwia z niektórych drzew iglastych też zbiera o, się właśnie zimą. Właśnie, dzisiaj, dzisiaj przechodziłam, widziałam, że sosna, już tak jakby wydaje mi się, że ona puszcza te... Ja to widziałam w mieście, to nawet się tam nie zaczynawało. Teraz mamy takie zawirowania pogodowe, że w ogóle pogoda to tak wiosenna bardziej jest jak zimowa, więc wszystko, że tak powiem, zaczyna się puszczać już. No, no, dokładnie. Zimno, no, dla nas jest um, sezona okrągła. A powiedzmy, masz, masz w domu coś zielarskiego? W domu to ja mam całą swoją szafkę, która kiedyś była apteczką, teraz jest zawalona słoikami z różnymi ziołami. Większość, jest, ja większość to są dzieła suszone, kupne, natomiast jest parę, parę takich moich zbiorów. Jest to właśnie m.in. glistnik, jest to liść brzozy, liść maliny też mam własnoręcznie zbierane. A oprócz tego są to właśnie też, też przetwory. Tak, syropek mam z mniszka, z sosny. Z kwiatów, kwiatów męskich, sosny. A też tak mam, A na alkoholu, czy co masz w przygotowaniu? Znaczy to mam syropek, syropek taki na cukrze Robiony. to trochę on jest chrzczony, że tak powiem, wódką, ale, ale, ale, to jest taki syrop, no też właśnie taki przeziębieniowy syrop. Aha, ale, Potem... ale to z tych męskich kwiatów co sobie ważysz Męskie kwiaty zrywałam, troszkę igliwia też tam było i Kropiłam to spirytusem i potem zasypałam to cukrem. Dolałam trochę wody, bo to jest taki jednak trochę suchy surowiec, nie ma tam za wiele, za wiele wody w tych kwiatach. Tak. Bardzo dużo było w tym pyłku. No e, bardzo dużo pyłku. Teraz jak stoi sobie ten staropek w szafce, to, to taki się korzów zrobił gruby, także przed użyciem to ja muszę wziąć jakiś patyczek, pałeczkę i, i po prostu rozbić to i dopiero rozmieszać. No, no tak to robi bo się. masz towar pierwsza klasa, że tak powiem, bo ja jak się zorientowałam na te męskie kwiaty sosny, ja robiłam alkoholowy wyciąg na zimno, no to ten pyłek, to jak zrywałam, i no, zostawał na dłoniach, ale już trochę był taki rozwinięty, tutaj to jest między innymi prostata, no i to co wszystko, co najlepsze w pyłku się znajduje, a w pyłku tych iglastych, no to już nie ma nic lepszego, prawda? A z pędów robiłam syrop, to tak jak Ty właśnie teraz tłumaczyłam, ale to z pędów robiłam, a nie przyszłam do głowy z tych, tych kwiatów męskich. Ale ja y, miałam, miałam na myśli, y, co Ty masz zielarskiego w domu na parapecie, takiego żywego. Aha, zielarskiego żywego, nie mam nic, bazylia mi padła i w ogóle bazylia to sabotowała moje zielarskie zapędy doniczkowe. Kupiłam sobie sadzonkę tevi, ona też widzę, że nie za bardzo mnie lubi chyba. Natomiast już sobie wypatrzyłam rzadko wawrzynu na Allegro, które właśnie mam zamiar sobie kupić i już liści laurowych nie kupować, nie, nie, nie kupować suszonych, tylko właśnie takie świeże. Myślę, że na pewno będą bardziej aromatyczne niż, niż takie storebki. No też to oglądałam, też mi się marzy ten. Wawrzy. No a powiedz mi aloes, żyworódka, geranium, anginka, takie rzeczy? Nie masz jeszcze? Mam aloes, rośnie sobie bardzo pomalutku, jest jeszcze taki maciupeńki, natomiast mam um, złoty wąs, który o, wysła no, wysłała widzisz? mi... No Charinka. tak, tak, to właśnie sobie tak wzięła, to, to tak właśnie myślałam, że jakieś rozmaryny bazywie. Natomiast złoty wąs rośnie mi tak bujnie, że już obdarowałam pół rodziny jego dziećmi. Parapet mam cały zawalony kolejnymi wąsiekami No i, i, i, i stosuję go sobie po trochu. Ja u trochę przerwy odsapnął sobie trochę ode mnie, jak byłam w ciąży i karmiłam piersią. Bo, bo to jest roślina, której się nie stosuje w ciąży i dla dzieci do lat dwunastu tego, co, co na forum, e, właśnie na Uspiewniku. E, no, natomiast teraz już się też wezmę za niego dobrze, bo, bo na pewno dobrze mi zrobił. No, oczywiście, no, to masz, masz wzięło i to takie o dużej mocy też mam. E, może się Halinka właśnie da nam mówić jak usłyszy naszą rozmowę i nam opowiada o złotym wąsie, bo w sumie to jest taka jakby to powiedzieć, dilerka to jest, to, Nie, to jest, jest górą od złotego wąsa. Ja właśnie swojego wąsika też dostałam od Halinki. Bardzo chciałam jej w tym miejscu też podziękować, jeżeli będzie miała okazję nas usłyszeć. Tak, naprawdę cię, Tak, pozdrawiamy Halinka, Twój wąsik po prostu spisuje się na medal. Tak, mój też. Ja wiozłam, wiozłam 500 kilometrów sadzonki wąsa. Musisz sobie zapytać, jakim tam rośnie. Także na wschód bardziej. Skąd w sumie złoty wąs przybył do nas, prawda? Chyba. Wiesz co? Z tego, co orientuję się, to nie jest to roślina, która, która jest hodowana w Rosji. On tam gdzieś z jakichś ciepłych krajów bardziej jest, natomiast oni, Rosjanie, wykorzystują go w terapii swojej. Tam. Znaczy, Rosji naturalne ich środowisko może faktycznie nie jest. Widzisz, teraz też nie pamiętam, czytałam wszystko, co się dało przeczytać po polsku, ale faktycznie no, wykorzystują bardzo, bo te wszystkie reumatyczne sprawy, kremy, maści e, zawierają. Złoty wąs, żywokos na przykład, widziałam taką mieszankę, nie? czego u nas nie uświadczysz, prawda? Nie, no nie u sporo? nas, u nas, powiem szczerze, że o złotym wąsie dowiedziałam się sporo. Tak, no właśnie, od Halinki, od Halinki i innych e, zapaleniach e, zielarskich. Tak, tak, dokładnie. A tam, tam. Dobrze, to chyba podziękuję Ci już bardzo serdecznie za rozmowę, mam nadzieję, że to nie był nasz pierwszy i ostatni raz, jeszcze się będziemy spotykać, nagrywać, bo do powiedzenia na pewno mamy bardzo dużo do przekazania i zachęcimy może tych wszystkich, e, którzy dzielą się z nami tą wiedzą i może zaczną nagrywać swoje podcasty, prawda? Tak, oczywiście zachęcam, zachęcam wszystkich do Korzystania z dobrodziejstw natury naprawdę czasami jest to dużo łatwiejsze i w użyciu, i przyjemniejsze, no i na pewno też zdrowsze niż stanie w kolejkach w aptece, a potem maszerowanie się chemią i innymi tam konserwantami, które także są do syropów dodawane. Tak, tak. Bezapelacyjnie właśnie przede wszystkim wiesz, co jesz, prawda? A jeszcze tak. ta radość tego zbierania, prawda? Nie chodzić na polowanie. Tak, tak. Jeżeli ktoś lubi spacery, to na pewno też polubi y, takie y, lokalizowanie y, roślin w terenie. Tak, a tego jest pewno, prawda? Gdzie no, by się nie, nie obejrzeć, nie trzeba y, szukać jakichś egzotycznych... Ja y, czasami w, pod wpływem powiedzmy jakiegoś artykułu, y, jak było na przykład z królą y, czy tam o Wilkakorze się naczytałam, no, z pod wrażeniem, to sobie tam kupowałam, jeżeli cena na to pozwoliła, takie ziółka, ale czytając te nasze zielniki, to ja, ja mam wrażenie, że w, naszej, w każdej szerokości geograficznej jest to, co dla ludzi jest potrzebne, prawda? Tak mi się wydaje. Oczywiście, że tak. Tak ja mówię, tak? Co zachwalić się swego nie znacie. To jest, to jest, też trochę tak, takie ym, zioła, które są używane przyprawowo często no, to jest, to jest takie zabijanie ich potencjału, one bardzo, bardzo są yy, skuteczne i bardzo pomocne, tak? Nawet przy przeziębieniach tymianek, majeranek, tego typu, yy, tego typu roślinki, yy, no nie wiem, rośnie u nas też chyba yy, sobie dziko, wiem, że rozmaryn to już jest bardziej taki śró śródziemnomorski. Yy. Dokładnie. Nie? No i ja się nie mogę doczekać, nie mogę się doczekać podegrycznika na wiosnę, bardzo lubię jego smak, tych młodych listków i mniszka lekarskiego, który jako dziecko nam mówili, nie dotykaj, bo, bo się otrujesz, bo to białe mleczko jest, nie? Tak, tak, tak. No szkoda, szkoda, że nam tak mówili, bo to e, na wiosnę dla dzieci to jest po prostu najlepsza rzecz jako uzupełnienie witamin, gdzie przez całą zimę e, prawda cytrusy w, w moim dzieciństwie to nam, nawet teraz są tam cytrusy, no, jako nie najlepsze źródło witamin, nie? No jeszcze o ile tam kiszono kapusty ktoś to, okej, okay, ale tak na wiosnę z tych pieszych, prawda, no właśnie zamiast pozwolić dzieciom zrywać te liście, jeść kwiatki, mniszka lekarskiego, prawda, nazywanego niestety mleczem. Mlecz jest akurat niejadalny, ale łatwo go odróżnić. Oto o tym. Porozmawiamy jeszcze nieraz, tak, będzie, będzie okazja jeszcze do nagrywania następnych. I to no, no, tak, na przykład o, o rozróżnianiu y, roślin, które są sobie podobne. Dokładnie, dobrze. To dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchających. No, dziękuję bardzo. Bardzo widzenia, dobranoc.